Zagadka szósta, czyli poproszę saigonki. Z braku innych wakacyjnych rozrywek detektyw Pozytywka postanowił zająć się obserwacją samego siebie. I wcale nie uważał, że jest to dziwne. Po pierwsze, każdy człowiek powinien znać siebie lepiej niż innych. A po drugie, przyglądanie się komuś tak niezwykłemu jak detektyw Pozytywka mogło być pożyteczne nawet dla samego detektywa pozytywki. Pytanie tylko, jak to zrobić? Zerkanie na swoje odbicie w kałuży i w witrynach sklepów było satysfakcjonujące tylko częściowo. Nie o wygląd przecież detektywowi chodziło. Wiedział mniej więcej, jak wygląda. Bardziej interesowały go własne zachowania i reakcje w trudnych, nietypowych sytuacjach. Na przykład, co robi, gdy zostaje zaatakowany bagietką? Broni się? Ucieka? Zjada bagietkę? Jaki ma wówczas wyraz twarzy? Co mówi? Był tylko jeden sposób, żeby tego się dowiedzieć. Detektyw Pozytywka postanowił nieustannie siebie zaskakiwać. Uuuu! Ryczał, wskakując gwałtownie przed lustro. Stop! Wrzeszczał w połowie przejścia dla pieszych. – Uwaga! – krzyczał, nalewając sobie herbatę. Z czasem jednak te proste żarty i zasadzki przestały detektywowi wystarczać. Postanowił zrobić coś naprawdę nietypowego. Coś, na co nigdy wcześniej nie miał ochoty. Postanowił pójść na obiad do chińskiej restauracji. – Pan jest prawdziwy? – Zdumiał się na widok poprawiającego czarną perukę kelnera. Nie, plastikowy, odpowiedział zgryźliwie kelner. Coś podać? A co pan poleca? Flaki i bigos. Detektyw pozytywka zamrugał. Flaki i bigos, powtórzył. To są typowe chińskie dania? Może nietypowe, chrząknął kelner. Może nawet nie niechińskie. Za to smaczne. Detektyw Pozytywka uparł się jednak, że chce skosztować tradycyjnej kuchni chińskiej. Może więc flaki po chińsku? zapytał nerwowo kelner. Albo chiński bigos. A nie ma sajgonek? Kelner potarł oczy, nadając im bardziej chiński wyraz, a potem spojrzał na detektywa z wyraźną niechęcią. Zaraz spytam, burknął odwracając się w stronę kuchni. — Maryś, to jest Mary Lee. Są sajgonki? — Są — odpowiedziała Mary Lee. — Z czym? — chciał wiedzieć detektyw Pozytywka. — Z czym? — ryknął kelner. — Z bigosem — odkrzyknęła Mary Lee. — Lub z flakami. Zapadło milczenie. — Ja już nawet nie pytam odezwał się w końcu detektyw Pozytywka, czy państwo są rodowitymi Chińczykami, ani czy kiedykolwiek byli państwo w Chinach. Ale ciekawi mnie, skąd pomysł, żeby nazwać swoją restaurację chińską? Jestem rodowitym chińskim Chińczykiem, odparł z oburzeniem kelner. Urodziłem się w stolicy Chin. Naprawdę? Nie dowierzał detektyw. W Hongkongu? Tak jest, kelner z godnością skinął głową. I to w samym centrum. <śmiech> Nic pan nie wie o Chinach. Westchnął detektyw, wstając od stolika. A potem poszedł do pobliskiego baru. Na flaki i bigos. Rzeczywiście, kelner nie był prawdziwym Chińczykiem. Jak sądzisz... Co detektywa pozytywkę utwierdziło w tym przeświadczeniu?